Cóż, wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, pro ojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków,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 Jeszcze raz jakby wprowadzając te myśli od, od pierwszego wiersza tego czwartego rozdziału możemy znowu zapytać cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, pro ojciec nasz według ciała to jest pytanie i tak wiele takich pytań, które jest zadawane swoje Bożem, po to jest zadawane żeby ludzie się otrzeźwieli i zastanowili się, bo wielu może wiedzieć opiera się na y, naszym ojcu Abrahamie. Wielu ludzi się opiera na jakichś innych ojcach, którzy oczywiście nie mają takiej wiary jak Abraham i którzy w żaden sposób, może wiedzieć, nie oparli się na Bogu, który usprawiedliwia. Abraham osiągnął bardzo dobrze. On miał bardzo dobry początek i bardzo dobry koniec. I kiedy właśnie Bóg pokazuje nam tego męża, to nie po to, abyśmy oczywiście go może powiedzieć, nie brali pod uwagę, ale po to, żebyśmy właśnie wstępowali w ślady naszego Ojca Abrahama. I nie, aby czynić uczynki, ale właśnie czynić wiarę. To znaczy, przez wiarę, a nie przez uczynki. Każda religia ma w sobie wypełnianie uczynków. I te uczynki mają ludzi zaprowadzić do nieba. Ale wiemy, że tak nie jest. Bo Bóg ma inne standardy. A Bożym standardem jest to, że kto wierzy, ma żywot wieczny. A nie jest, napis, a nie jest powiedziane, że kto uczyni to i tamto, będzie zbawiony. Jest powiedziane, kto wierzy, ma żywot wieczny. Kto ma syna, ma żywot. I tym samym widzimy, że to Abraham osiągnął. Czy my wszyscy to mamy? Czy jesteśmy podobni do Abrahama? Abraham został usprawiedliwiony tu na ziemi. Tutaj. On był pewny tego, że idzie do nieba. Że on rozmawiał z Bogiem. Znał Boga. Na innym miejscu napisane jest, był przyjacielem Boga. Także widzimy, że Abraham właśnie osią osiągnął to, że za swojego życia był zbawiony. Dzisiaj wielu ludzi tego nie rozumie. Myślą, że właśnie uczynkami mogą być zbawieni albo prze przechodzić po prostu przez uczynki i będą zbawieni. Czyni czynić uczynki i będą zbawieni. Ale Słowo Boże nigdzie tak nie mówi. Ja też bardzo w swoim życiu się zawiodłem. Kiedy zacząłem właśnie czytać Nowy Testament zauważyłem, że po prostu że nie ma nic mowy o żadnych uczynkach ale tylko kto wierzy ma żywot wieczny i oczywiście uczynki muszą być do wiary dodane, tak, muszą być to by nic nie dało jeśli ja bym wierzył a nic bym w stosunku do tego nie czynił oczywiście tak, jako człowiek wiary musimy czynić to ode Boga. Ale nigdy nie może być odwrotnie. Ale zadajmy sobie pytanie. Co myśmy osiągnęli? Abraham osiągnął. Zbawienie. A co my żeśmy osiągnęli? Czy mamy zbawienie? Czy radujemy się? Czy możemy iść, może wiedzieć? z Bogiem, nawet i ofiarując swojego własnego syna? Tak jak Abraham. Czy bylibyśmy w stanie na to? Oczywiście Bóg nie wymaga wcale od nas tego. Pokazał tylko jednorazowo taką sytuację w stosunku do Abrahama i nigdzie indziej do żadnego człowieka takiego wymagania nie miał. Tylko do Abrahama miał takie wymaganie, aby właśnie pokazać, jako tego ojca Abrahama, pokazać, w tym sensie, że On sam złoży ofiarę i to zrobił z Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. I tym samym właśnie to osiągnął Abraham. A co my żeśmy osiągnęli? Zadajmy sobie to pytanie i odpowiedzmy na nie, czy mamy pewność zbawienia i czy radujemy się z tego, i czy chodzimy z Bogiem, i czy nasze dni, czy będą, możemy wiedzieć, trwały 100 lat, czy 180 wiałbą Abrahama, ale będziemy po prostu ludźmi wiary. <śmiech> A postupali. I dowodnia, że zbawienie jest przez zaufanie do Boga. Przez zaufanie do tego, co Bóg mówi. I jako potwierdzenie tego podaję dwa przykłady ze Starego Testamentu. Dwie osoby, które e, można określić jako bohaterowie wiary dla każdego Żyda. A więc Abraham i Dawid. Jeden żył około 430 lat przed nadaniem zakonu, czyli Abraham. Dawid żył około 500 lat po nadaniu zakonu. Sam czas zakonu trwał około 1500 lat. I teraz dla Żyda, jeśli mówimy, że Abraham coś zrobił albo jakiś był, to ma bardzo wielkie znaczenie. I tak też było w przypadku, kiedy pisarz Listu do Hebrajczyków tłumaczył to, że Pan Jezus jest kapłanem według porządku Melchizedeka, to przy, przywołał przykład Abrahama, który dał dziesięcinę Melchizedekowi ze wszystkiego, co miał. To jest siódmy rozdział Listu do Hebrajczyków. A więc streszczając to, z Abrahama dopiero mieli się urodzić, e, e, patrząc dalej, i Lewi, i Aaron, i Mojżesz. E, a jednak to Abraham dał dziesięcinę Melchizedekowi. Czyli to zrozumiałe jest, że to ten mniejszy daje większemu. Tym samym dziesięć przykazań skłania się przed łaską. I to był argument dla Żydów, że jednak kapłaństwo chrystusowe jest większe niż aronowe. I podobnie jest tutaj, kiedy chodzi o temat zbawienia, w jaki sposób, to znowu Paweł przywołuje przykład Abrahama, bo jeśli Abraham coś zrobił, czy coś osiągnął, to to, to jest dla Żyda bardzo przekonujące. A więc w jaki sposób Abraham został zbawiony? praojciec, ojciec. O Abrahamie często się mówi ojciec, bo to od niego ten ród się rozpoczął. No więc trzy z uczynków. Oczywiście moglibyśmy wymienić wiele dobrych, czy godnych naśladowania, czynów Abrahama. To, że usłuchał, kiedy Bóg mu się objawił, wyszedł z tego ur. To, że nic nie wziął od króla Sodomy na przykład. To, że pojechał na ratunek Lota, to, że dał temu Lotowi pierwszeństwo wyboru, jeśli chodziło o ziemię, gdzie mieli się osiedlić, to, że szukał żony dla swego Syna pomiędzy Ludem Bożym, to są wszystko dobre rzeczy. Ostatecznie to, co Ludwik wspomniał, jego szczyt wiary, czyli gotowość do złożenia swego Syna w ofierze. Oczywiście moglibyśmy też wymienić szereg Jego upadków. Rzeczy, które są plamą na tej białej karcie. Ale nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że Bóg wiarę Abrahama bierze jako tę doskonałość, czystość. Czyli tak jakby można by to powiedzieć Bóg mówi do Abrahama, wiem, że nie jesteś doskonały, ale twoją wiarę biorę za doskonałość. I e, właśnie mimo tych dobrych rzeczy Abraham ostatecznie przed Bogiem i tak by tej próby nie przeszedł, gdyby chodziło tylko o prześwietlenie jego czynów, natomiast jego wiara e, wystarczyła. I to e, mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej 15 rozdział, to jest moment kiedy Bóg mówi do Abrahama ja Twoją, zapłata Twoja będzie sowita a Abraham mówi Panie Boże, cóż mi możesz dać i tutaj jest, jest ten jego największy ból w jego sercu to, że nie miał syna i czwarty wiersz mówi tak nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twojej, będzie dziedzicem twoim potem wyprowadził go nadbór że spójrz ku niebu i policz gwiazdy jeśli możesz jej policzyć i rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje I wtedy uwierzył Panu. A on poczytał mu to ku usprawiedliwienie. Uwierzył wbrew logice. Widzimy, że wiara niejednokrotnie musi się sprzeciwić logice, czyli naszemu nawet zdrowo myśleniu. Wiara idzie nieraz przeciw prądowi, że wszyscy to robią albo wszyscy tak myślą. Wiara Sprzeciwia się niejednokrotnie, e, może swoim własnym planom czy zamiarom, jakie może mieć. Abraham to uczynił. I tu właśnie to czytamy w trzecim wierszu. Uwierzył Bogu i poczytane mu to za sprawiedliwość. I to już tydzień temu Grzesiek podał ten. E, Przykład tego, że jeśli ktoś pracuje, to wypłata nie jest niczym nadzwyczajnym. Nawet dla wypłaty nie trzeba dziękować. To jest coś, co po prostu się należy, biorę i wychodzę. Natomiast jeśli ktoś nie pracuje, a dostaje, no to jest prezent. Za to należy podziękować, coś na co nie zasługuje. I to jest właśnie zbawienie. Zbawienie to nie jest wypłata za to, co dobrego zrobiłem. Zbawienie jest to prezent. I dlatego tak to jest napisane. Zapłaty za nie, czyli za uczynki, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który sprawiedliwia, bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To znaczy, że tutaj chodzi o dobroć tego, który daje, a nie o dobroć tego, który bierze. Na tym polega... Yy, zbawienie, jakie y, przygotował Bóg. Dla każdego dostępne w taki sam sposób. Właśnie przez wiarę. Ja jeszcze Jedno słowo do powiedzieć do wiersza 29 i 30 najpierw. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie Pogan? Także tak jest i Pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzydzanych na podstawie wiary i nieobrzydzanych przez wiarę. Jeden jest Bóg. W Ewangelii Jana czytamy czy w trzecim rozdziale.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 Czyli tu wyraźnie widzimy, że po prostu Pan Jezus umarł za wszystkich, niezależnie od y, jakichkolwiek przynależności, do jakiejkolwiek części y, jakiegoś kraju, kontynentu czy czegokolwiek. A drugą rzecz, którą chciałem jeszcze y, zaznaczyć y, do, do 31 wiersza. Czy więc zakąd unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakąd utwierdzamy. Dlaczego jest tak napisane, że zakon utwierdzamy? Dlatego, że te wszystkie przykazania, które są w zakonie napisane nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mu fałszywego świadectwa i tak dalej one po prostu, my z nich jak gdyby jak, żeby to dobrze korzystamy, korzystamy czy jak po prostu jeśli widzimy, że zasmuciliśmy względem nich naszego Pana, to my wyznajemy je przed Panem Jezusem i to tylko taka jest różnica, że przedtem zanoszone były słabe ofiary, a teraz Pan Jezus złożył za te wszystkie uchybienia tą doskonałą ofiarę. I w taki sposób właśnie jeszcze bardziej jak gdyby ten zakon jest utwierdzony, ponieważ nic nie zostaje bez yy, jak gdyby zadośćuczynienia, że nie pozostaje to nic yy, gdzieś tam wolno płazem puszczone, jak gdyby, tylko że jeszcze bardziej wartościowsza ofiara została za te wszystkie przewinienia, o których mówią te przykazania, właśnie złożone poprzez pana Jezusa. I zaczął to, że jeden jest Bóg, który jest Nie ma innego Boga, który, który sprawiedliwia, który zbawia. Niechby ktoś, czy by sobie wyobraźmy, czy przed budną by stanął i myślał wyznawał mu grzechy, czy będzie miał taki respekt po prostu jak przed Bogiem prawdziwym, który stworzył niebo i ziemię. Będzie to po prostu. Po prostu przed tym Bogiem, który właśnie tutaj jest, yy, działa po prostu sumienie, działa Duch Święty. A przed po prostu tymi Bożkami nie działa. Nie mają rzeczy po prostu no, działania takiego. Też tutaj jest yy, usprawiedliwienie przez wiarę. Najprościej, co to jest wiara? Możemy sobie, byśmy chcieli sobie odpowiedzieć, co to jest wiara? Dzieci to przedstawiały się na, na szkółce. Jest to wykonywanie Słowa Bożego. Najprostszy sposób wykonywać Słowo Boże. To jest po prostu wiara. Y, jak to może być? Jak mamy w liście do y, y, pierwszy z Jana. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg. Pan Jezus mówi, jeśli się chcesz modlić, to wejdź do komory swojej. I zamknij się, a Bóg jest w ukryciu i Cię słyszy. I teraz te słowa po prostu czy ktoś z nas przeczyta, przeczytamy te słowa. Jak Pan Jezus powiedział, żeby wejść do, swoje, do swojego pokoju, zamknąć się. Tutaj w liście Jana wyznać swoje grzechy, to rzeczywiście to wykonać to po prostu, to co mówi Słowo Boże. Wykonać to, wyznać Mu swoje grzechy. A, a dalej jest też Bóg to mówi, Słowo to mówi, yy, Bóg jest sprawiedliwy i od, wierny, wierny jest i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Da nam po prostu pokój, po prostu to wszystko tak po prostu to, no, to jest takie gdyby, nie wiem, może tak, taki organizm tak zadziała w ten sposób po prostu, że gdyby wszystko w harmonii nie, harmonii nie zadziała. Za, za, zadziała Bóg, yy, sumienie zadziała, Duch Święty, wszystko ma to swoje, po prostu znajdzie swoje miejsce i będzie po prostu tak działało, jakieś, jak jakieś urządzenie po prostu takie doskonałe. Tak po prostu Bóg dał. I tak po prostu każdy z nas, no, ma zrobić. Kto tak nie zrobi, aby właśnie w tej najprostszy sposób wykonał Słowo Boże. Tą właśnie tą wiarę, o którą tutaj po prostu chodzi, o której cały tu mówimy. Bogu chodzi właśnie o tą najprostszą wiarę. Tak to, to Abraham powiedział wyjdź, to on po prostu wyjdź i zobacz, to on ma się to zrobił. Wyszedł i zobaczył. I uwierzył. Że tak się po prostu dostanie W najprostszy sposób. I też jeszcze chciałbym taką rzecz powiedzieć, że jak e, słychałem takiego zważania, e, bo ktoś by sobie myśleć, jak to można mieć e, pewność tego zbawienia. To jest jak gdyby, no, pycha. Ale właśnie, e, jeśli nie będziemy wierzyli to, co mówi Bóg, wtedy, wtedy będziemy pysznymi ludźmi. Dlaczego byśmy byli wtedy pysznymi ludźmi? Dlatego, żebyśmy powiedzieli, że to, co ja myślę, to jest większe niż to, co Bóg mówi. Dlaczego łaska jest większa niż uczynki? Dlaczego łaska jest większa niż sprawiedliwość? Dlatego właśnie, że tutaj nikt z nas nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Mnie się coś należy. Oczywiście nikt nie dostaje zbawienia z należności, ale z dobroci Bożej. Tak samo jak Pan Jezus został tutaj na tą ziemię wysłany przez miłosierdzie Boże i sam zresztą stanął tutaj, dlatego, że umiłował nas, to dlatego właśnie łaska przewyższa wszystkie przykazania i wszystkie żądania i Bóg nie żąda od nas, abyśmy cokolwiek spełnili, ale właśnie uznali to, że Bóg własce chce nas zbawić. Bóg obmyślił taki plan, który właśnie nazywa się łaska. I wydaje mi się, że przez całe wieki, od samego początku, to właśnie działa. Tak samo jak u Abrahama czy u Noego, zresztą to też żeśmy już wspominali, Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Także widzimy, że od samego początku łaska działa i ona będzie działała do samego końca. I teraz, jeżeli ktoś uważa, że może przez swoją własną sprawiedliwość być yy, zbawiony przed Bogiem, to się pomyli. Dlatego, że Bóg Właśnie chce zbawić ludzi przez swoje zmiłowanie, przez swoją łaskę. I wszyscy po kolei mężowie i niewiasty, którzy są przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, oni zostali zbawieni z łaski. Tak samo jak tutaj wspomniany Dawid, który mówi, jest napisane, jak i Dawid nazywa głosowionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynku. Tak. Niezależnie po prostu od tego, czy spełniłem te dobre uczynki, czy nie. Niezależnie od tego. Dawid miał wiarę. On powiedział, dlaczego ten nieobrzeżaniec ma lżyć szeregi Boga żywego. On miał ze sobą Boga, który był w stanie jako, może powiedzieć, Człowiek niedoświadczony i nie wzbroi żołnierza kamieniem, ugodzić w czoło i powalić na ziemię żołnierza, który miał 3 metry i pień i jeszcze coś tam. Także widzimy człowiek, który miał wiarę. Ale oczywiście nie to go zbawiło, że on tak to zrobił, ale dlatego, że polegał na Bogu który przebacza grzechy. I to on wiedział już od samej młodości i na tym Bogu polegał, i tak z Bogiem chodził. I to jest błogosławieństwo, że Bóg mu grzechu nie poczytał i też Mu wielokrotnie Go wybaczył. Kiedy yy, oczywiście zgrzeszył przeciwko Bogu tak definitywnie, jakby może wiedzieć, jakby tak to się w Starym Testamencie nazywało, podniósł rękę przeciwko Bogu. I ten grzech przebaczył mu Bóg. Nie na podstawie Jego dobrego życia. Nie na podstawie Jego sprawiedliwości. Ale na podstawie łaski Bożej. I tak samo jest, kochani, z nami. Nie mamy nic na swoją obronę. I nie mamy w zanadrzu może powiedzieć, jakiejś rzeczy, które moglibyśmy przed Bogiem przedłożyć i że coś możemy Bogu przynieść. Żydzi mogliby przedłożyć swojego ojca Abrahama, ale widzimy, że na uczynkach nie mają się mowy, a nie opierać. Bo Abraham z wiary został usprawiedliwiony. A oni, jeśli by mieli nam żyć, patrzeć na uczynki Abrahama, czy na, na czyny Abrahama, to powinni uwierzyć. I tak samo, każdy człowiek, który chce przed Bogiem stanąć, wiara musi być. Bez wiary nie masz, jest napisane przecież, bez wiary nie można się podobać Bogu. Tak jest napisane. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Bez zaufania, bez całkowitego oparcia się na, yy, na tym, co Bóg powiedział. Kto wierzy, marzy w odpiecznie. Wiersz temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Widzimy tutaj wyraźnie mocne słowo. Bezbożny. Bezbożny to jest ktoś, kto jest bez Boga. Nawet w poprzednim systemie była taka partia bezbożników, to byli ludzie, którzy otwarcie mówili, że nie uznają istnienia, nie uznają prawa Boga do tego, żeby w ich życiu cokolwiek robił. I teraz ten bezbożny któregoś dnia zaczyna wierzyć. i Definicja wiary w Słowie Bożym jest tak najbardziej bezpośrednio pokazana w Hebrajczyków, rozdział 11, pierwszy wiersz, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Czyli jeśli coś Bóg powiedział i my przyjmujemy Słowo Boże jako Słowo Boże to w tym momencie mamy dowód mamy pewność to jest więcej pewne niż to co widzimy swoimi fizycznymi oczami i to jest też nawiązanie do tego, że to jest ten sam Bóg dlatego 30 wiersz z poprzedniego rozdziału myślę, że warto jeszcze raz przeczytać ponieważ jeden jest Bóg który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Często się właśnie słyszy w tym kontekście, że ta zasada temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość, że to jest jakiś wymysł Nowego Testamentu i że Bóg w Starym Testamencie to był inny Bóg niż ten Bóg, którego przedstawia Nowy Testament. Jest to błędne myślenie, bo jeden jest Bóg i ten Bóg przez cały czas jest ten sam. To jest ten sam Bóg w Starym Testamencie i ten sam Bóg w Nowym Testamencie. Ten sam Bóg był z Noem, ten sam Bóg był z Adamem, ten sam Bóg był z Mojżeszem, ten sam Bóg był z Abrahamem, ten sam Bóg był z Dawidem i ten sam Bóg teraz nam towarzyszy to nie jest tak, że to są różne osoby. To jest ten sam, jeden, ten sam Bóg. I jest taka ilustracja odnosząca się do pracy i do tego, że to jest ten jeden Bóg, którą Pan Jezus zawarł w Mateusza, rozdział 20. I to jest piękna ilustracja, która pokazuje właśnie to, że to jest jeden plan, jeden Bóg. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. To jest 20 rozdział Mateusza. I umówił się z robotnikami na grosz. Ten grosz już w Starym Testamencie obrazował odkupienie, zbawienie. Dlatego Izraelita bogaty dawał jeden kawałek złota i ubogi Dawał taki sam, bo to było właśnie obrazem tego, że to jest odpowiednik tego, że zbawienie dla każdego tyle samo jest warte. Nie jest tak, że zbawienie jest jednego lepsze, drugiego gorsze. Albo jesteś zbawiony i całą wieczność będziesz spędzać z Bogiem, albo jesteś potępiony i całą wieczność będziesz spędzać w otchłani z potępionymi. Bez, bo I bez Boga. Dokładnie. I tutaj umówił się z robotnikami na jeden grosz. I posłał ich do winnicy. A wyszedłszy około godziny trzeciej zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku. I powiedział do nich idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. I poszli. Około godziny szóstej i dziewiątej wyszedł znowu i zrobił tak samo. Potem wyszedł około godziny jedenastej i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia. I zapytał ich, dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Odpowiedzieli mu, bo nikt nas nie najął. I powiedział im, idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, otrzymacie. A gdy nastał wieczór, pan winnicy powiedział do swego zarządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność. Zaczynając od ostatnich aż do pierwszych. Kiedy przyszli ci, którzy byli najęci około godziny 11 każdy z nich otrzymał po groszu. Czyli tyle, ile się umówili. Gdy przyszli pierwsi, sądzili, że dostaną więcej. Ale również każdy z nich otrzymał po groszu. Dlaczego oczekiwali więcej? Przecież była umowa jeden grosz. A otrzymali otrzymawszy trzemrali przeciwko gospodarzowi. Mówiąc ci, ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. A on odpowiedział jednemu z nich, przyjacielu, nie robię ci krzywdy, czyż nie umówiłeś się ze mną na grosz? Weź co twoje i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co tobie. Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy Twoje oko jest złe, dlatego że ja jestem dobry? Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych. Dla nas jest tutaj lekcja, że niezależnie od tego, czy jesteś powołany jako dziecko, czy jako młodzieniec, czy jako człowiek już pełni lat, czy u schyłku wieku, czy tuż przed śmiercią, to każdy ma pewność, że jeśli przyjdzie do Jezusa, dostanie zbawienie. Jeśli uwierzy, że Pan Jezus umarł za Jego grzechy, to ma życie wieczne. Jeżeli przyjmie łaskę, czyli ratunek od Boga, to nieważne, czy jest łotrem na krzyżu, który już jest przybity do krzyża i nie ma drogi wyjścia, czy też jest jak Nikodem, człowiekiem u szczytu kariery i też przyjdzie do Jezusa, może w ukryciu przed innymi, bo się jeszcze boi? Czy też jest jak Piotr, który na pierwsze wezwanie bez wahania za nim poszedł? Każdy, kto przyjdzie do Jezusa, dostanie zbawienie. Bez wymówki. I ilość pracy nie jest istotna. Istotne jest to, czy... Jest wiara. Kogo? W tego Boga, który usprawiedliwia bezbożnego. W tego jednego Boga, który i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie jest tym samym Bogiem. Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Temu, kto do tej winnicy dostał się w ostatniej chwili, na 3 sekundy przed wypłatą, też gospodarz dałby grosz. Przecież to jest też oczywiste, że ty, ci, którzy pracowali te 12 godzin, to jest symbol Żydów, którzy przez tysiące lat, wiernie starali się czynić prawo. Służba Boża, składanie ofiar, to zachowywanie zwyczajów, to są ci, którzy te 12 godzin pracowali. A ci, którzy tylko jedną godzinę, to są właśnie wszyscy inni. Także i my, którzy, dziś, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym pomieszczeniu, my tylko króciutko, żeśmy usłyszeli Ewangelię. Wynagrodzenie jest to samo zbawienie, w ten sam sposób. Chyba to już też i kiedyś było powiedziane, właśnie po co Bóg dał te przykazania i, i przez lata ludzie męczyli się z tym. Ogólnie mówiąc po to, żeby pokazać, że człowiek nie jest w stanie tego po prostu spełnić. Po drugie, żeby dać możliwość, czy taką lekcję poglądową, że jeśli daje się ludziom e, takie e, szczegółowe, wysokie wymagania, e, to po prostu oni nie są w stanie tego spełnić, co jest przykładem dla nas wszystkich, e, że e, sam fakt podania doskonałego prawa nie e, czyni ludzi lepszymi. E, w pracy mam tak, że przy, przy wyjściu z toalety należy umyć ręce, osuszyć, potem wziąć płyn dezynfekujący, wychodząc, jest jeszcze bramka, nie przejdzie się inaczej, wkłada się ręce, automatycznie jest natrysk środka dezynfekującego. Wtedy dopiero można wyjść z toalety. Ale y, widzę, że mało kto myje ręce, jeszcze mniej ktoś dezynfekuje, a już w ogóle omijają bramkę, wyłączając ją i po prostu wychodzi się bez tego dezynfekowania. A więc to jest tak, że stworzenie takiego idealnego prawa, które ma coś spowodować, nie uczyni tego, że ludzie będą tego przestrzegać. Tak samo jest i z tymi przykazaniami, które są dobre. Te zasady są dobre. Natomiast to jest pokazane dla wszystkich ludzi na całym świecie, że po prostu jest to nie do wykonania, dlatego że nasze serca są złe od środka. I chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat tego błogosławionego o czym mówi Dawid, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości. Także dwa razy gdzieś zdarzyło mi się, że przyszedł bardzo wysoki rachunek za telefon. To było związane z przypadkowym połączeniem z internetem. Wiele set złotych. I kiedy dostaje się taki rachunek, nogi się uginają. Co teraz? Jak to zrobić? Dzwonię, no niestety trzeba zapłacić. Piszę pismo, no niestety, ale no cóż jest ewidentnie na koncie, musi Pan zapłacić wtedy pisze pismo do UKE no i to trwa, trwa, trwa nareszcie okazuje się płaska. darują dług i tak dwa razy Bóg dał, że mi się zdarzyło i to nam daje jakieś wyobrażenie, co to znaczy, że szczęśliwy jest człowiek, któremu odpuszczono nieprawości, myślę, że to my mało odczuwamy swoją grzeszność dlatego może mało się cieszymy, że mamy grzechy darowane Ogólnie mamy dobre może poczucie na swój temat i dlatego tak myślimy sobie, może to aż tak dużo nie było tego, co nam zostało odpuszczone, ale ten dług naprawdę był ogromny. Gdybyśmy tak mogli zobaczyć swoje grzechy oczami Boga. Zresztą jeśli aż tak Syn Boży musiał cierpieć, to czy to była mała sprawa? Nie. W oczach Boga to było warte krzyża, tego strasznego narzędzia zbrodni. A więc szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczone są nieprawości. E, oczywiście Dawid nie, nie mówi tego dokładnie niezależnie od uczynków. To jest cytat z psalmu 32, tam nie ma takiego słowa. Niezależnie od uczynków. Ale chodzi o to, że w tym tekście, który jest tutaj przy, z tego psalmu przywołany, e, nic o uczynkach nie ma. To znaczy, Bóg nie, Dawid nie napisał, Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości ze względu na ich dobre uczynki. Nie ma takiego zdania. Tylko mówi e, szczęśliwi są ci, którzy, którym te ich nieprawości są odpuszczone. Grzechy są zakryte. Więc znowu nie ma tutaj nic po naszej stronie. Jest tylko Bóg, który odpuszcza, daruje, przyjmuje. Błogosławiony mąż i tu jak słyszeliśmy, Dawid oprócz innych rzeczy dopuścił się cudzołóstwa i także morderstwa. Co można powiedzieć o kimś, kto zdradził swoją żonę, czy wziął czyjąś i do tego jeszcze dążył do tego i uczynił to, zabił swego najlepszego żołnierza. A jednak On mógł to napisać szczęśliwy człowiek, któremu Pan grzechu nie poczyta. On to wiedział, że ma to odpuszczone. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. I Bóg odpuszcza. I Dawid był człowiekiem wiary, któremu Bóg także odpuścił te wszystkie jego niechrawości, grzechy. Nie ze względu na to, jaki był, ale właśnie ze względu na to, że, jak jest napisane o Dawidzie, że był według serca Bożego. No, według serca Bożego. Tak. Według serca Bożego. To do tych przykazań, dlaczego w ogóle zostały one dane ludziom, żeby to yy, znalazłem w Jezułego taką wypowiedź tego ludu izraelskiego, który chciał mieć właśnie te przykazania. W pierwszym rozdziale, w 16 szesnastym wierszu wtedy odpowiedzieli Jezułemu, mówiąc wszystko co nam rozkazałeś uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz pójdziemy. To jest mowa ludzi. Ale wiemy, że po prostu, że daleko dobrze nie szli. Bo ledwo co, już zgrzeszyli i y, pierwsze miasto, które zdobywali, Jerycho, i już można powiedzieć, grzech ciążył na całym narodzie. Wiemy, że y, Izrael, kiedy wychodził z Egiptu, oni też chcieli mieć przykazania i prawa. Czy nie wystarczyły te, które już były? Przecież niepotrzebne w ogóle były przykazania i prawa. Ale ludzie chcieli to. To nie Bóg chciał dać przykazania człowiekowi, to człowiek chciał przykazania ze strony Boga, żeby Bóg, może być, żeby człowiek miał wyznaczone co ma robić. Kochani, właśnie i tu jest cały problem. My coś chcemy, żeby wykonać, ale w żadną miarę tego nie wykonamy. Choćby Bóg najlepszą rzecz zrobił. I tu jest cały problem. Wydaje mi się, że podobne stwierdzenie jest gdzieś w Mojżeszowych, ale nie mogę tego znaleźć, że ludzie ch chcieli po prostu mieć te przykazania. Oni sami powiedzieli Bogu, że po prostu że chcemy to mieć. Ale przecież żadną miarą nie, nie wykonają tego. I żadną miarą my tak samo byśmy tego nie byli w stanie wykonać. Ale Bóg okazuje łaskę do dzisiejszego dnia. I On nie wymaga od nas. A na to wszystko, chociaż dał te przykazania, to zobaczmy, sprawił to, że Jego Syn, Jezus Chrystus, tylko On jedyny wykonał te przykazania. Nikt więcej. Nikt. To jest najcudowniejsze. On wykonał przykazania i za nas jeszcze ofiarował samego siebie i zbawił nas. Czyż to nie łasne.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 Następnie wziął Księgę Przymierza i czytał Ludowi, a oni powiedzieli wypełnimy wszystko, co Pan mówił i będziemy posłuszni. I takich miejsc zapewniających pewnie jest więcej, bo kojarzę, że jest ich więcej o różnym charakterze. Jeszcze tutaj odnośnie tego cytatu z psalmu, to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy pamiętali o jednej ważnej zasadzie to Nowy Testament interpretuje Stary Testament. Czyli to Nowy Testament oświetla, co Bóg miał na myśli w Starym Testamencie. Dlatego te cytaty w Nowym Testamencie to w zasadzie nie są cytaty, tylko użycie fragmentów ze Starego Testamentu na ilustrację tego. Bo jest powiedziane, że co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z pism pociechę mieli. I takich miejsc jest wiele, gdzie te cytaty nie są wręcz cytatami, a często mają zupełnie inną, inny nacisk. Nawet niektórzy się dopatrują, że niektóre cytaty w Nowym Testamencie to są septuaginty, gdzie te cytaty wcale nie są dokładnym cytatem septuaginty. Po prostu Pan Jezus, przytaczając coś ze Starego Testamentu, nadaje temu właściwe znaczenie, bo on jako Bóg jest autorem tych słów. I on doskonale wiedział, co chciał powiedzieć. Potem hebrajski pisarz to zapisał, a my potem mamy to w tłumaczeniu, na, czy to wcześniej na grecki, czy na polski. Po prostu to jest taka sytuacja, jak czasami mamy jakiś kącik autorski, jest w bibliotece książka promowana jakiegoś autora, i autor, czy to tomiku wierszy, czy jakiejś książki, jest obecny. I często takie coś się zdarza, że uczestnicy, którzy przeczytali książki tego autora, mogą go spytać co miałeś na myśli? I my właśnie mając Nowy Testament mamy spotkanie z autorem Starego Testamentu i możemy wprost zapytać, co miałeś na myśli Boże, mówiąc te słowa w Starym Testamencie. I dlatego jeśli jest jakaś interpretacja Starego Testamentu w Nowym Testamencie, to ta interpretacja z Nowego Testamentu jest bliższa źródłu, bliższa temu, co Bóg chciał powiedzieć. Na przykład jest hebrajczyków takie miejsce, lecz do syna, to jest ósmy wiersz, pierwszy rozdział, lecz do syna mówi, trąd Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Natomiast w Starym Testamencie niektórzy przetłumaczyli to tron Twój Bóg na wieki wieków, co całkowicie zaciemnia plan Boży, który tutaj wyraźnie jest objawiony w hebrajczyków, że tron Twój o Boże mówi ojciec, tak? Ojciec mówi do syna tron Twój o Boże, jawnie nazywając Pana Jezusa Bogiem który ma swój tron. Natomiast gdybyśmy upierali się przy tym, jak zostało to oddane w niektórych hebrajskich tłumaczeniach, hebrajskiego na polski, no to byśmy tą myśl zatracili. Dlatego na całe szczęście Bóg podarował Nowy Testament i mamy to światło. To jest już tylko skała na. O Jezu silką są nam o wie